Nie będę teraz zbyt, może wiele mówił o nas o, jako rodzinie, będzie na to później czas i chciałbym, żeby nasza uwaga była skupiona na Bożym Słowie. Wszak to z tego powodu tutaj się dzisiaj zgromadziliśmy, aby być z Panem Jezusem, aby słuchać Jego Słowa, aby Jemu oddawać chwałę. Tak myślę sobie, że w naszym życiu chyba nie jest to zbyt takim dużym wysiłkiem i trudem wyznawanie tego, że Jezus jest Panem. Kiedy śpiewamy, kiedy mamy ze sobą jakiś tam kontakt, relacje, nie jest to zbyt kłopotliwe dla nas, aby, aby tą prawdę akcentować, wyznając, że Jezus jest Panem. Bo wszak Jezus jest Panem. Amen? Nie ma innego Pana, jak tylko nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Rzymian, to mówił, że to wyznanie, że Jezus jest Panem, jest niezwykle ważne. W dziesiątym rozdziale i w wersecie dziewiątym, myślę, że ten fragment Bożego Słowa też dobrze znamy i często cytujemy z pamięci, Apostoł Paweł pisze takie słowa, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. To wyznawanie, że Jezus jest Panem, jest niezwykle ważne, dlatego że jest ściśle powiązane, połączone i prowadzi do czego? Do zbawienia. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, i uwierzysz w sercu swoim, zbawiony będziesz. I mam świadomość, że w naszym kraju chyba też nie byłoby to dużym kłopotem dla wielu ludzi, gdyby się nawet dzisiaj może wyszli na ulicę i zapytali, czy wyznasz, że Jezus jest Panem. Myślę, że wielu mogłoby to wyznanie, taką deklarację złożyć. Ale chciałbym dzisiaj skupić naszą uwagę na drugiej części tego wersetu, mianowicie, co to znaczy, żeby uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Bo to połączone z wyznaniem ust prowadzi do zbawienia. I zastanawiałem się, modliłem się i zdecydowałem, aby przeczytać fragment, który jest zapisany w drugim rozdziale Ewangelii Jana. Myślę, że też znany przez was fragment Historia, która opisuje y, jakiś radykalizm Pana Jezusa. Y, opisuje Jego święty gniew. Niektórzy mogą twierdzić, że już Pan Jezus nie wytrzymał i w bardzo zdecydowany sposób zareagował na to, co działo się w świątyni. Drugi rozdział Ewangelii Jana od 13 wersetu będę czytał. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska,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 Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Ta historia jest zapisana we wszystkich czterech Ewangeliach. I Ewangelista Mateusz, Marek, Łukasz i Jan opisują to wydarzenie. Z tym, że opis apostoła Jana jest taki najszerszy, najbardziej obfity. Najwięcej szczegółów tego wydarzenia możemy tutaj znaleźć w Ewangelii Jana. I cóż, widzimy Pan Jezus przed świętem Paschy, Udał się do Jerozolimy. Kiedy był w Jerozolimie, wszedł do świątyni. I tutaj już ten czternasty werset, kiedy czytam, zastanawiam się, no, pokazuje mi pewną tą rzeczywistość, która wtedy tam miała miejsce. Mianowicie, Pan Jezus zastał w świątyni. To określenie dla mnie jest taką sytuacją, która jest nieoczekiwana przez tych, którzy zostali zastanieni. Wiecie, Oni tak nagle... Wiecie, taka kontrola, sanepid, nie wiem, co to jeszcze minęgo, najwyższa izba kontroli, choć dzisiaj są takie czasami w zakładach pracy czy w instrukcjach układy, że już wiadomo, kiedy kontrola przyjedzie i ludzie nie są zaskoczeni tą, że ktoś tam przyjeżdża i kontroluje, sprawdza. Ale Pan Jezus, kiedy wszedł do świątyni, to zastał w świątyni porządek, który nie był zgodny z Bożym porządkiem. I widzimy, że Pan Jezus widząc ten porządek, który był inny niż ten, który w świątyni powinien panować, w bardzo zdecydowany sposób zareagował. Czytamy o tym, że skręciwszy bicz z powrózków tak, wypędził wszystkich ze świątyni wraz z tymi zwierzętami, te stoły wekslarzy powywracał i tak dalej. Wiecie, kiedy czytałem, jak to wyglądało, to no zastanawiał mnie też tutaj reakcja, zastanawiam reakcję Pana Jezusa, dlatego że można byłoby twierdzić, że ci ludzie, którzy w świątyni handlowali, sprzedawali, zajmowali się wymianą pieniędzy, zajmowali się sprzedażą zwierząt, robili coś dobrego. Dlaczego? Co oni robili? Wiecie, no tak było, że obowiązkiem Żyda było to, aby udać się do Jerozolimy i złożyć Bogu ofiarę. Jeżeli jakiś Izraelita mieszkał na przykład w Wejherowie, to do Jerozolimy gdyby doszedł i chciał złożyć zwierzę w ofierze, to czy to zwierzę by taką podróż zdzierżyło, że tak powiem? To musiało być naprawdę niezwykle mocne zwierzę, żeby przetrzymało taką podróż. Dlatego ci, którzy z różnych zakątków świata pielgrzymowali do Jerozolimy, szli bez tych zwierząt i na miejscu w Jerozolimie te zwierzęta mogli nabyć. Ale ciekawe też jest to, że zwierząt było w Jerozolimie bardzo dużo w różnych miejscach i można było zwierzęta kupić na przykład na jakimś tam hali targowej, nie wiem, rynku, targowisku czy wielu innych miejscach. I te zwierzęta były z pewnością dużo tańsze niż te, które w świątyni można było nabyć. Tylko według też pewnego porządku, który tam wtedy panował, wiecie, był, byli pewni ludzie, którzy zajmowali się tym, żeby ocenić, czy zwierzę, które będzie składane w ofierze, spełnia wymogi, przez Boga określone takie, to zwierzę miało być bez skazy. I tak się dziwnie składało, jak czytałem o tym, że te, które były kupowane poza tym miejscem w świątyni, jakoś tych wymogów nie za bardzo spełniały. Były jakieś takie nie do końca właściwe. I te najwłaściwsze zwierzęta można było kupić tylko tam w świątyni. Wiecie, to była ta część, to był, no, to nie była sama świątynia, to był ten obszar świątynny. Nawet tutaj występuje też trochę inne słowo. Wiemy, że świątynia to było to miejsce najświętsze, miejsce święte, tak, ale był też dziedziniec pogan był dziedziniec kobiet, przez który dalej wchodziło się przez Bramę Piękną, później dziedziniec Izraelitów, Żydów i później to miejsce święte, gdzie kapłani jedynie mogli wstępować i miejsce najświętsze, gdzie raz w roku arcykapłan też z ofiarą mógł, mógł wejść. Wcześniej oczywiście składając ofiarę, przebłagając za siebie, za lud, mógł tam w miejsce najświętszego wejść. To było to miejsce, to był ten dziedziniec Pogan i tam się te wydarzenia wszystkie dzieją, i ciekawe jest to, że, jak powiedziałem, te zwierzęta, które można było kupić taniej gdzieś w innych miejscach, nie spełniały tych wymogów. Ciekawe jeszcze jest to, że tutaj jest mowa o wekslarzach. Wiecie, byli ludzie, którzy zajmowali się wymianą też waluty, bo jak ci Izraelici z różnych stron świata pielgrzymowali do Jerozolimy, no to mieli różne waluty tak? mogli mieć euro, dolary, złoto, nie wiem co tam, czy jakieś złote, czy inne ruble, a podatek świątynny trzeba było ujścić w cyklu świątynnym. To, był, to było pół cykla galilejskiego, to miało być bite srebro. I teraz jeżeli ktoś szedł na przykład z Wejherowa, jak powiedziałem, no to miał złotówki. No i trzeba było to wymienić. I byli specjalni poborcy i ci, którzy zajmowali się wymianą tej waluty, zwani byli faktorami. I oni dokonywali wymiany tej waluty na tego cykla świątynnego. Bo jedynie w tej walucie można było tą, ten podatek świątyny, tą opłatę, która była na każdego Izraelitę nałożona wnieść. I oczywiście za wymianę tej waluty ci ludzie pobierali prowizję. Jak czytałem o tym, to jeszcze ciekawe było to, że jeżeli ktoś na przykład nie miał odliczonej kwoty i ten, który mu tą walutę wymieniał, musiał wydać resztę, to za wydanie reszty również pobierał prowizję. To był naprawdę niezły interes. I to wszystko dzieje się na tym dziedzińcu Pogan w tym obszarze świątynnym. Wiecie, to miejsce i ciekawe jeszcze jest to, że to miejsce i te wszystkie stragany było nazywane to targowiskiem, czy straganami Annasza. Kim był Annasz? Był arcykapłanem. Annasz i Kajfasz, oni byli spokrewnieni, to był teść i zięć, ale oni sprawowali urząd arcykapłana, najwyższego dostojnika wtedy w Jerozolimie. I ciekawe jest to, że właśnie rodzina albo jacyś tam krewni Annasza w takim miejscu robili niezłe interesy. Wiecie, teren świątynny jest miejscem, które niestety jest miejscem, w którym dzieją się złe rzeczy. Wiele nadużyć w tym terenie, na tym terenie w świątyni może mieć miejsce. Wiele nadużyć. Wiele sytuacji, których nie powinno być na terenie świątynnym są. I Pan Jezus w zdecydowany sposób zareagował dlatego, że chciał Zrobić porządek taki, jaki w świątyni być powinien. Kiedy tam tą historię i zastanawiam się, to też dotyka mnie to, że kiedy Pan Jezus zaczyna robić, wprowadzać inny porządek niż ten zastany w świątyni, to pojawia się opozycja. Bo kiedy Pan Jezus zaczyna te stoły wywracać, przepędzać tych ludzi, te zwierzęta, to pojawiają się ludzie, którzy... Mówią, mówią do Niego, na jakiej podstawie, jaki pokażesz nam znak na dowód, że wolno Ci to czynić, na jakiej podstawie prawnej, na podstawie jakich kwalifikacji dokonujesz tutaj takiej rewolucji, kto Ci na to pozwolił, jakim prawem. I zastanawia mnie e, odpowiedź Pana Jezusa. widzicie, Pan Jezus nie wyjmuje jakiegoś upoważnienia, nie pokazuje jakiegoś glejtu, legitymacji, no, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś dokonuje pewnego jakiegoś, no jakichś zmian, jakichś działań, to musi mieć ku temu podstawę. Bez podstawy prawnej nie ma takiego działania. Musi mieć pewne kwalifikacje, musi pewne, no spełniać jakieś wymogi, jakieś kryteria, aby podejmować określone działania. I panie, odpowiadając na taki zarzut, na taki sprzeciw tych ludzi, Mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dnię odbuduję. I zastanawia mnie, dlaczego w taki sposób Pan Jezus odpowiada tym ludziom. Oni go pytają, na jakiej podstawie, Na jakiej nam pokażesz, co nam pokażesz na dowód na to, że ci to wolno czynić. A on mówi o tym, aby tą świątynię zburzyć, a w trzy dnię odbuduję. I co odpowiadają ci, którzy słyszą taką odpowiedź? 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Więc dla mnie ta odpowiedź, wiecie, jest takim przysłowiowym powiedzeniem tu mi kaktus wyrośnie, jak ty to zrobisz. To jest niemożliwe. Nie jestem w stanie uwierzyć i przyjąć takiego argumentu, którym ty się posługujesz, aby uwiarygodnić to, że to, co robisz, ma sens, ma podstawę, i jest zasadne, czy jest słuszne. Więc w świątyni są ludzie, którzy sprzeciwiają się działaniu Pana Jezusa, żądają, oczekują jakiegoś dowodu, jakiejś kwalifikacji, jakiegoś argumentu i kiedy Pan Jezus mówi, używając pewnego argumentu, ci ludzie nie są w stanie tego przyjąć. Oni to negują, 46 lat, a tych trzy dni niemożliwe. To jest nie do przyjęcia. To jest nie do zaakceptowania przez nas. To jest niemożliwe. Jakieś bajki opowiadasz. I Pan Jezus tutaj, Jan to ko komentuje, wyjaśnia, mówił o świątyni ciała swojego. Wiecie, też ciekawe jest to, że właśnie ten argument zburzenia w świątyni w w przez trzy dni i zbu zburzenia świątyni odbudowania w ciągu trzech dni, ten argument był używany przez fałszywych świadków, kiedy Pan Jezus był oskarżony i, i stał, stał przed Radą, właśnie przed arcykapłanem, między innymi, to pojawili się fałszywi świadkowie, którzy twierdzili, że On powiedział, że zburzy tą świątynię i przez trzy dni odbuduje. Nawet ten argument pojawiał się, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu. Ewangelista Marek o tym pisze, że ci, którzy przychodzili mimo, kiwali głowami, natrząsali się, naigrywali się z Pana Jezusa, i mówili, ty, który rozwalasz świątynię w trzy dni, zstąp z krzyża, ratuj siebie, pokaż nam, abyśmy uwierzyli. Tylko w tych wszystkich argumentach, które są później używane, pojawia się taka, wiecie, subtelna różnica. Bo Pan Jezus nie powiedział tutaj, mówiąc, że On zburzy tą świątynię. Powiedział, wy zburzcie, a ja odbuduję. A kiedy ten argument był przez fałszywych świadków używany, żeby oskarżyć Pana Jezusa o bluźnierstwo, to oni mówili, On powiedział, że zburzy. Ale Pan Jezus nie powiedział, że zburzy, powiedział, zburzcie, a ja odbuduję. To jest taka subtelna, maleńka różnica. Ale też ta wypowiedź yy, stała się no, nieprawdziwa przez tą subtelną, maleńką różnicę. I tutaj yy, dalej widzimy, że no, uczniowie, tak, słuchając tej wypowiedzi, dopiero wiecie, w tym momencie uczniowie nie byli w stanie tego w ogóle ogarnąć, zrozumieć i uwierzyć. I tutaj dalej Jan pisze, że dopiero gdy został wzbudzony z martwych, Uczniowie sobie to przypomnieli i, jak tutaj Jan dalej pisze, uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Dopiero później, w tym momencie, myślę, że uczniowie również byli no, pod wielkim wrażeniem i byli w jakimś szoku, co się w ogóle dzieje, co Pan Jezus robi. I Nawet ta odpowiedź, którą On dał tym, którzy no, sprzeciwiali się tego, tym co Pan Jezus, temu, co Pan Jezus czynił, też uczniów w jakieś tam zakłopotanie czy jakąś konsternację to wprowadziło. Dopiero później czytamy, że przypomnieli sobie, uwierzyli i słowu, i pismu. Wiecie, to może jest ciekawa historia, tylko jakie to znaczenie, jaki to wymiar może mieć dzisiaj dla nas, dla mnie i dla ciebie. Wiecie, ja wierzę w to, bo Słowo Boże mówi, że Świątynia, która dzisiaj jest, to nie jest ta w Jerozolimie, bo tej w nie ma. Ale świątynia, świątynia Boża, świątynia Ducha Świętego jest w Twoim i w moim życiu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian i w trzecim rozdziale i w szóstym rozdziale pisze o tym, że między innymi w trzecim rozdziale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 to do nich pisze, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Czy zgodzimy się z tym, że dzisiaj każdy no nowonarodzony chrześcijanin, dziecko Boże jest świątynią Ducha Świętego? Amen, tak? Tak mówi Boże Słowo. I też Paweł o tym pisze, i też jeszcze w szóstym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Więc dzisiaj świątyni w Jerozolimie nie ma jeszcze, ale świątynią może być nasze ciało, jeżeli zamieszkuje w tym naszym ciele Duch Święty, jeżeli narodziłeś się na nowo, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jeżeli uwierzyłeś, zaufałeś Jemu, to jesteś świątynią Bożą, świątynią Ducha Świętego. I wiele fragmentów w Nowym Testamencie, jeszcze w listach apostoła Pawła, wskazują, mówią o tej ważnej prawdzie, że wierzący ludzie są świątynią Ducha Świętego. Wiecie, Kiedy w tych kategoriach, że tak powiem, duchowych rozpatrujemy również tą historię, to widzimy, że niestety w naszym ciele, w naszym życiu, w moim życiu, w tej świątyni Ducha Świętego, w tym terenie przyświątynnym, Dzieje się wiele nadużyć. Gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł do mojej świątyni, to ciekawe, czy zastałby taki porządek, który tam być nie powinien. Czy gdyby dzisiaj Pan Jezus przyszedł do Twojego życia, czy zastałby, czy byłbyś zaskoczony, że porządek świątyni nie jest taki, jaki świątyni być powinien? Czy dzieją się tam nadużycia. Czy dzieją się tam rzeczy, które wiecie, z pozoru no, niby są dobre i potrzebne. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym, wiecie to no, ci ludzie, którzy tam handlowali, kupowali, sprzedawali, mogli myśleć o tym, że no, dlaczego Pan Jezus robi tutaj takie zamieszanie, takie, taką rewolucję tutaj, wszystko rozwala. Przecież my chcemy dobre rzeczy. My chcemy kupić to zwierzę, żeby złożyć w Bogu w ofierze. Robimy coś dla Boga. Robimy coś, żeby z Nim relacje. Wiecie, no bo bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Żydł szedł z ofiarą do świątyni, aby jego grzechy były przebaczone, aby jego winy były wymazane, aby mógł pewien obowiązek spełnić, ale też i no, dokonać pewnego oczyszczenia, ale też spotkać się z Bogiem. Czy to zła rzecz? Dobra. Żeby spotkać się z Bogiem i żeby dążyć do tego, żeby nasze winy były przebaczone. To bardzo dobra rzecz. Wiecie, ale tak kiedy myślę o moim życiu i kiedy też patrzę na historię ludzi w Słowie Bożym przedstawioną, to widzę, że często człowiek chcąc swoje, czysto cielesne jakieś tam działania i motywy usprawiedliwić, to je zaczyna uduchawiać. Znaczy, my jesteśmy ludźmi, którzy mamy wielką tendencję, skłonność do tego, żeby usprawiedliwiać się. Od samego początku y, historii ludzkości czytamy o tym, tak? kiedy Pan Bóg zapytał Adamie, gdzie jesteś? To później co się stało w ogóle, że się chowasz? To Adam mówi co? To nie ja, to ona. To nie moja wina. A co mówi ona? To nie ja, to wąż. A wąż już nie miał na kogo dalej winy zrzucać. Wiecie, no, kiedy czytam historię Izraelitów, to jakże często, kiedy jest taka sytuacja, kiedy człowiek jest jakby wzywany i stawiany przed pewnym, jest konfrontowany z prawdą, kiedy Bóg wzywa go na pewien sąd, to jaka jest częstotliwość tego, że człowiek się próbuje usprawiedliwiać. Wiecie, ja tak w moim życiu przez długi okres myślałem, że kiedy stanę przed Bogiem, to ja się usprawiedliwię, bo ja wcale taki zły człowiek to nie jestem. Ja nikomu noża w plecy nie wbiłem. Okradłem może za dwa razy jakiegoś tam sąsiada z orzechów włoskich, pamiętam, i gdzieś tam schowałem, a później w wojsku to się mówiło, że nic tam, nikt nikomu nie kradnie, tylko zmienia się właściciela. Rzecz zmienia właściciela. To było zupełnie inaczej postrzegane jakieś tam złodziejstwo. To nie złodziejstwo. Więc ja myślałem, że ja nie jestem wcale jakimś tam złym człowiekiem, i kiedy te uczynki będą położone na szale, na wagę. Taki miałem obraz przed Bogiem to te dobre przeważą, te złe, i ja się wytłumaczę, ja się usprawiedliwiam, ja sobie dam radę. Ja łaski nie potrzebuję. Bo ja wcale taki zły nie jestem. Ale kiedy. Duch Święty przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, to zobaczyłem, że jestem podłym grzesznikiem, że się nie ostanę przed Bogiem, że nie mogę nic zrobić, żeby uratować siebie. Jedynie mogę skorzystać z łaski, z życzliwości, na którą nie zasługuję nawet w najmniejszej, najmniejszej części. Kiedyś słyszałem, i bardzo mi się podoba taka definicja, czy krótkie określenie, na czym polega łaska i na czym polega miłosierdzie. Łaska polega na tym, że otrzymujemy coś, na co nie zasługujemy. A miłosierdzie polega na tym, że nie otrzymujemy tego, na co zasługujemy. Bóg mi okazał łaskę, bo dał mi coś, na co nie zasługuję. I okazał mi miłosierdzie, bo nie dał mi tego, na co zasługuję. A ja często mówię, bo się przekonałem o tym już bardzo tak głęboko i się przekonuję, że i miłosierdzie, i miłość Boża i głupota ludzka nie zna granic. Przekonałem się i o swojej głupocie i o, i o łasce, o miłosierdziu Bożym. Jak jest wielkie i niepojęte. Ale mam wrażenie, że z przewagą, y, że łaska jest większa niż nawet moja głupota. I dziękuję Bogu za Jego łaskę, ale wiecie, Tutaj w tej historii, już za bardzo nie chcę może odbiegać, y, widzimy tą prawdę, tą rzeczywistość, że świątynia jest narażona na nadużycia. W świątyni mogą dziać się rzeczy, które nie są zgodne z Bożym porządkiem, które nie są y, jakby zaplanowane i dobrze widziane przez Boga w, naszym, w moim życiu. Są nadużycia. I często to nadużycie ja próbuję usprawiedliwiać, bo mamy taką, ja mam taką też skłonność do tego, żeby usprawiedliwiać albo czasami uduchawiać pewne rzeczy. Taka też jeszcze jedna jest historia, kiedyś też ją czytałem. Pewien zatarg i kłopot powstał w rodzinie Mojżesza. Rzecz do, do, dotyczyła żony Mojżesza, która była kuszytką. I tam Miriam, siostra Mojżesza, do końca nie wiemy, o co poszło, no ale ja tak jak czytałem, to to widzę, że Miriam, czy tylko przez ciebie Pan Bóg tutaj przemawia, a my to co za Aronem? Aron starszy od ciebie jeszcze, Miriam też, a co ty to sobie myślisz, że ty taki jesteś jedyny tutaj, szczególny? skutkiem takiej postawy, takiego szemrania, takiego buntu było to, że Miriam przez 7 dni była trendowata. Tak znamy tą historię. Ja tak może nie będę jej czytał, tylko tak tutaj pewną myśl chciałbym zaakcentować. Wiecie, był pewien konflikt, ale żeby teraz to, co było w moim przekonaniu skutkiem tego, że ciało, ta cielesna natura Egoizm człowieka chciał jakąś górę brać. Było to, ja tak to odczytuję, uduchowione, że był problem, zatarg pomiędzy dwoma kobietami, ale zostało to tylko przez Mojżesza, tutaj prowadzenie, autorytet Boży, wiecie, jakieś takie duchowe prawdy, kwestie, a rzecz dotyczyła, wydaje mi się, że czegoś zupełnie innego ale próbowanie usprawiedliwienia, próbowanie wytłumaczenia i uduchowienia czegoś, co jest jakimś nadużyciem, co jest wynikiem tego, że jesteśmy w ciele, że nasza natura buntuje się. I tutaj też ta prawda jest w tej historii przedstawiona, że kiedy Pan Jezus zaczyna robić porządek, to w świątyni jest grupa opozycyjna, która mówi, jakim prawem, dlaczego? Nie tak było. Tradycja nasza, rodzinna jest inna. A ty tu jakąś naszą wiarę ojców i tradycję próbujesz zmieniać, rewolucjonizować. W świątyni, jak jak wtedy, wierzę, że i dzisiaj, wiecie, jest opozycja. Są y, siły takie, które sprzeciwiają się temu, że Jezus chce zrobić porządek, że chce usunąć taki stan, który nie jest zgodny z Bożym porządkiem. Jakim prawem? Dlaczego? Wiecie, we mnie, kiedy mój Pan chce mnie ociosywać, kiedy chce mnie kształtować, kiedy chce mnie wychowywać, to moja natura, to moje ciało mówi. Mm, dlaczego? Bo ta część opozycyjna tej świątyni chce łatwego i wygodnego życia. I nie chcę takich rewolucyjnych zmian, które Pan Jezus może dokonywać. Bo to się nie podoba. Dlaczego trzeba na nabożeństwo? Przecież można cały tydzień człowiek pracuje. Czemu się można wyspać? Czemu nabożeństwo nie macie o 13 czy o 15, żeby się wyspać? To i tak o 10.30 to jeszcze jest taka pora, że i można się wyspać, tak? Ale wiecie, tutaj można by wiele przykładów przedstawiać, które pokazują tą rzeczywistość, że. No we mnie, tak, w świątyni, w moim ciele, w świątyni Ducha Świętego, jest taka opozycja, która się sprzeciwia, która chciałaby wygodnego życia, łatwego, przyjemnego. I ten konflikt jest w swojej Bożym przedstawiony. Apostoł Paweł pisze, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. To są dwie siły, które są sobie przeciwne. I ciało zawsze będzie się buntowało i będzie chciało inaczej niż to, co Pan Jezus chciałby zrobić. Widać, ale dochodzimy też do tego momentu, że, który wierzę że jest niezwykle ważny. Pan Jezus, kiedy opozycja żądała znaku, żądała dowodu, żądała kwalifikacji, którymi On mógł się wykazać, że Mu to wolno czynić, Pan Jezus mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja w ją odbuduję. O czym Pan Jezus mówi? mówi o swojej śmierci i o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym gleitem, tym dokumentem, który go uwiarygadnia jako kogoś, kto ma prawo, ma autorytet, ma moc, aby dokonać porządku, aby dokonać i osądzenia, i nazwania, co jest złe, a co jest dobre. On ma kwalifikacje do tego, aby świątynię, twoją i moją, uporządkować. Aby ten teren y, przywrócić, czy wprowadzić w taki stan, i do którego on jest przeznaczony. Jak często w Bożym Słowie Bóg mówi do człowieka i do narodu wybranego, w Słowie Bożym też do Kościoła to jest wezwanie, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest Boży zamysł, to jest Boże pragnienie, aby, aby świętość, aby oddzielenie, aby to wyróżnianie się było Twoim i moim udziałem. I tym, który dokonuje tego oczyszczenia, osądzenia i tego wprowadzania właściwego porządku jest Jezus Chrystus. On ma moc, on ma autorytet, on ma kwalifikacje. On to potrafi i on to może robić. Kiedy apostoł Paweł był w Atenach, stanął na Aeropagu, dzieje apostolskie Mówią nam o tym, o tej historii w XVII rozdziale. Kiedy Paweł tam przemawia, to w 30 wersecie i dalej czytamy takie słowa apostoła Pawła. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, lecz teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Wskrzeszenie z martwych, z martwych w stanie Jezusa jest tym, co potwierdza, co go uwiarygadnia jako kogoś, kto może dokonać osądzenia, kto może dokonać oczyszczenia i nazwania po imieniu rzeczy. Co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Jak ma być? On jest uwiarygodniony. I kiedy pytają go ci w świątyni, jaki nam pokażesz znak, jaki dowód na to, że to wolno czynić, pani mówi, zmartwychwstanie. Jest tym, co mnie uwiarygodnia. To jest ten dokument, który potwierdza, że ja mogę. Ja, ja to potrafię. Ja jestem właściwą osobą do dokonywania oczyszczenia i wprowadzania porządku w życie. I ja mam do tego moc, jak nikt inny. Zmartwychwstanie jest tym, co uwiarygadnia Jezusa Chrystusa do tego, aby dokonywał porządku. Kowiecie, wtedy ludzie jak zareagowali, to niemożliwe. Tu nam kaktus wyrośnie. 46 lat są budowano. A ty trzy dni... Wiecie, i dzisiaj też tak jest, że wielu ludzi mówi i ma świadomość tego, że trzeciego dnia Jezus Chrystus zmartwychwstał i że żyje. Ale to nie zmienia faktu, że ludzie nie przyjmują i nie są gotowi na to, aby podporządkować się temu, którego, w którego wierzą, że zmartwychwstał. Nie są gotowi poddać swojego życia, aby On przyszedł. I zrobił i robił porządek, aby on dokonywał e, korekty tego naszego życia, tej, tego życia świątynnego, aby eliminował te nadużycia, aby wprowadzał swój porządek. stanie jest tym uwiarygodnieniem Jezusa Chrystusa. Wiecie, I teraz, co to znaczy? Na początku czytałem z 10 rozdziału do Rzymian, że każdy, kto wyznaje ustami, że Jezus jest Panem i wierzy w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, a zbawiony będzie. Wiecie, ja wierzę, że wyznanie ustami no to taka dosyć nieskomplikowana czynność, prawda? Ale uwierzenie w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. W myśli tego, o czym tutaj dzisiaj co czytamy z Bożego Słowa. Ja wierzę, że jeżeli moje serce wierzy że Jezus został wzbudzony z martwych. To znaczy, że moje serce jest gotowe, aby Jezus przychodził i robił porządek w moim życiu. Moje serce jest gotowe, aby pozwalać Jemu na to, aby usuwał te rzeczy, które są niepotrzebne w świątyni. Moje serce jest gotowe i rozumie to, że Pan Jezus działa w sposób radykalny w świątyni, ale czym jest Motywowany. Jakie powody, jakie motywy kierują działaniem Pana Jezusa? Uczniowie nawet to zauważyli, cytują fragment też z Bożego Słowa Starego Testamentu. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Wiecie, tu występuje ciekawe słowo, jak sprawdzałem gdzieś w tam mądrej księdze. Zelos znaczy właśnie zapał, gwałtowność, zazdrość, zawiść. Kiedy apostoł Paweł też pisze o sobie, że był prześladowcą Kościoła, co do gorliwości, używa tego samego słowa. Jeśli tylko sobie potrafimy wyobrazić, jak gorliwym człowiekiem był Saul, kiedy zabijał chrześcijan, kiedy strzegł również szat tych, którzy kamienowali Szczepana, tak? pamiętamy to, jakim takim zaciętym człowiekiem był Saul, tak, zanim spotkał Pana Jezusa w drodze do Damaszku. On mówi, w takim, byłem tak gorliwym człowiekiem, takim zażartym, takim nieprzejednanym, takim nieustępliwym. Ale Saul miał, ja tak wierzę, ta gorliwość była szczerą postawą jego serca. On był przekonany, że, że prześladując chrześcijan, on służy Bogu że podoba się Bogu. Pan Jezus dokonuje takiego radykalnego działania, nieprzyjemnego, ale powodowany gorliwością, ja wierzę, że miłością. Wiecie, tu jest niezwykle ważna prawda. Jezus cię kocha jak nikt inny. Jemu na tobie zależy jak nikomu innemu. On jest gotów jak nikt inny twoje życie uporządkować. On jest gotów, aby i ma do tego wszelkie kwalifikacje, aby twoje życie było w należytym porządku, prowadzone, wiedzione, abyś był człowiekiem spełnionym, wolnym, szczęśliwym, zbawionym, uratowanym. Tylko on to potrafi. I on jest gotów, dlatego tak bardzo cię kocha, nawet czasami robić coś, co tobie się nie podoba. Bo chodzi o twoje dobro. Chodzi o moje dobro mimo tego, że nawet pojawia się sprzeciw wobec tego, co Pan Jezus czyni, to ja wierzę, że On rozpoczął w nas dobre dzieło i będzie je pełnił aż do końca. Czy wyznając, że Jezus jest Panem, czy wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z to znaczy, czy masz taką postawę i gotowość, kiedy budzisz się rano, mając świadomość, że Jezus zmartwychwstał i żyje. Czy masz taką gotowość i mówisz Panie, dzisiaj rób porządek. Wyrzucaj, usuwaj, oczyszczaj, wypalaj z tej świątyni to, co się Tobie nie podoba. Jestem gotów. Niech mnie to boli. Ale wiem, że to jest wyraz Twojej miłości do mnie i tego, żebym był kiedyś z Tobą na wieki. Jestem gotów. Kiedy przychodzisz w niedzielę, w Dzień Pański, tak? Co to dzisiaj? Dzień Pański to dzień, który upamiętnia co? zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli przychodzisz w Dzień Pański do zgromadzenia, mając świadomość, że w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia Jezus zmartwychwstał, jeżeli masz w sercu tą świadomość, to powinieneś być gotowy na to, aby przyjmować Jego Słowo, Jego porządkowanie Twojego życia. Czy z takim nastawieniem przychodzisz do, do zgromadzenia wierzących ludzi, wierząc w sercu, że Jezus został wzbudzony z martwych? Czyli masz taką gotowość i taką otwartość, aby Jezus mógł robić porządek w twoim życiu? Czy takie mamy nastawienie w Dzień Pański przychodząc do zgromadzenia? Wiecie, ja chcę mieć takie nastawienie, choć czasami mam różne bo ta świątynia niestety jest do wielu jakichś tam nadużyć, ten teren świątynny ma takie niestety inklinacje jakieś tam, takie, żeby nie tak się działo. Bo dopóki w tym ciele żyjemy, to będziemy się ze sobą zmagać. I największy problem, jaki ja mam w życiu, wiecie, to sam ze sobą. Nie z innymi ludźmi, ale sam ze sobą. Bo największym problemem, wierzę, że też w naszym chrześcijańskim jest w życiu to, i taką trudnością, z którą się każdego dnia mamy borykamy się, zmagamy się. Jeżeli chcemy iść za Panem Jezusem, to musimy się zaprzeć samego siebie. To musimy brać swój krzyż codziennie i jego naśladować. Nie można iść za Jezusem, nie zapierając się siebie. To taki obraz dla mnie jest mi bliski, bo jest taki bardziej dosadny, bo dzisiaj krzyż czy śmierć na krzyżu dla nas, ludzi cywilizowanych, niekoniecznie jest taka jakaś wyraźna, czy taka żywa. Ale może śmierć na krześle elektrycznym, to może dla nas jest jakaś bliższa. tak? Więc codziennie rano jak wstaję, to ja mówię sobie, powinienem usiąść na krzesło elektryczne i tą wajchę na 380 pociągnąć, tak? żeby umierać, żeby pozwalać, żeby moje ciało, moja natura to, co jest skłonne do tego, żeby przeciw duchowi występować, przeciwstawiać się, żeby to umierało, żeby siebie się zapierać, żeby z siebie rezygnować. Więc chciałbym, żeby ta historia dzisiaj dla nas była zachętą do tego, abyśmy mieli taką postawę, taką gotowość. Jeżeli wierzymy, że Jezus został wzbudzony z martwych, to znaczy, że przyjmujemy Jego kwalifikacje. Przez Boga uwiarygodnione do tego, aby On swój porządek wprowadzał w nasze życie. Choć nam się może to nie podobać, i nie to często nie jest zbyt dla nas przyjemne. Czyli to taka gotowość, taka postawa, aby każdego dnia mówić, Panie, ucz mnie, Panie, rób porządek, usuwaj. To, co to, Tobie się nie podoba. Chcę być przez Ciebie wychowywany, bo wiem, że gorliwość, żarliwość Twoja o mnie jest wielka. Tobie zależy na mnie. Wiecie, to tak jest. Ktoś powiedział, że ludzie słuchają tych, o których wiedzą, że ich na, nim, na nich zależy. Może to nie potrafię w sposób gramatyczny właściwie oddać. Jeżeli ja będę wiedział, że Pawłowi na mnie zależy, to ja go będę słuchał. A jeżeli nie będę wiedział, że jemu na mnie zależy, to nie za bardzo będę chętny, żeby go słuchać. Jeżeli mamy wiemy, mamy świadomość, że nawet to działanie Pana Jezusa niekoniecznie dla nas przyjemne, ale jest wynikiem Jego troski, Jego wielkiego pragnienia, aby nasze życie było takie, jakie być powinno to czy ta świadomość nie, nie sprawia, że chcemy chętniej go słuchać? Że chcemy prawdziwie poddawać swoje życie Jemu? I ja tego sobie życzę i wam, drodzy bracia i siostry, aby mieć taką postawę każdego dnia, a tym bardziej w niedzielę, w Dzień Pański. Jeżeli wierzymy, że Jezus został wzbudzony z martwych, to żebyśmy mieli taką gotowość. Panie, rób porządek. Ja nie chcę sam po swojemu, ja nie chcę swojej słuszności i racji. A to Ty wiesz lepiej ode mnie. I niech Twoja wola w moim życiu będzie realizowana. I tego Wam, drodzy bracia i siostry, życzę, dlatego że to jest niezwykle ważne, bo wyznanie ustami to jedna rzecz, a taka postawa w sercu to druga. I to jest niezwykle ważne, bo to prowadzi do zbawienia. Amen. Powstaniemy, może i pomodlimy się. Drogi łaskawy Panie i Boże, chcę wyrazić Tobie wdzięczność za to, że Ty wykazujesz niezwykłą troskę o człowieka, Dziękuję, że zatroszczyłeś się o mnie. Tym szczególnym wyjątkowym wyrazem Twojej troski o mnie jest to, że Twój jedyny Syn, Pan Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem i oddał życie zamiast mnie, aby moje grzechy były wybaczone, aby moje życie było uratowane, aby moje imię mogło zostać zapisane w Księdze Żywota. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją niepojętą miłość. Dziękuję Ci za to, że i dzisiaj, Panie, mogę mieć tego świadomość, że Tobie za należy na mnie jak nikomu innemu, że Ty okazujesz swoją wielką troskę. Dziękuję Ci, Panie, że niczego nam nie brak, że mamy wszystko, co jest potrzebne i do życia, i do pobożności przez poznanie Ciebie, Pana Jezusa Chrystusa. Panie, chcę się o to modlić, aby i w moim życiu, każdego dnia była taka postawa serca, taka gotowość do tego, abyś Ty w swojej trosce, w swojej miłości wobec mnie dokonywał, Panie, oczyszczania, dokonywał przebudowania mojego życia, aby moje serce było gotowe, abyś ty, panie, jako ten uwiarygodniony przez ojca, przez zmartwychwstanie, dokonywał osądzenia, oczyszczenia, zmiany mojego serca, mojego myślenia, mojego życia. I oto się modlę, abyśmy jako kościół, panie, każdego dnia byli gotowi, aby poddawać się tobie, aby to twoja wola w naszym życiu była realizowana, nie nasza własna, abyśmy potrafili rezygnować z siebie i poddawać siebie tobie, Panie Jezu, chcę się o to modlić, aby Twoje słowo mogło przez Twojego Ducha i dzisiaj wykonywać pracę w sercu każdego z nas, w ten dzień pański, w dzień zmartwychwstania, mając świadomość, że zmartwychwstanie jest tym dowodem, który Ciebie uwiarygadnia, który nadaje Ci autorytet, moc, chwałę do tego, abyś mógł uporządkować nasze życie, ten, to życie świątynne, Panie, aby było według Twojego porządku. Panie, ja chcę, aby taka postawa, Panie, była postawą każdego dnia w moim życiu, i także twoje Kościoła, aby każdego dnia o tym pamiętać. Dziękuję Ci i Tobie oddaję chwałę. Błogosław tutaj pastora, błogosław jego rodzinę, błogosław tutaj braci i siostry, aby także i ten zbór był pełen Ciebie, Panie, każdego dnia i żeby to miasto było zdobywane przez Twój Kościół dla Ciebie, dla Królestwa Bożego, aby jeszcze wielu ludzi patrząc na życie przemienione, przebudowane przez Jezusa Chrystusa, Twoich dzieci mogło chcieć takiemu Panu poddać swoje serca, swoje życie, aby przez życie Kościoła, wolność poznania Jezusa Chrystusa mogła się tutaj, w tym mieście także rozprzestrzeniać, aby Królestwo Twoje rozszerzało swoje granice i aby chwała dla Ciebie, Panie Jezu, mogła być tutaj objawiana i przynoszona Tobie, Panie Jezu. Tobie chwała i cześć. Amen.